Wchodzę na bazę, jak jebany G i to jestem biały G-Wagon Jeśli ci chodzi o frag i pajacu, to dla mnie pompa jest gazu No to tap tap, no to płacz patrz, no to patrz patrz jak cię lutuję nawet wysoko z jabka Co mnie obchodzi, co o mnie powie, jakiś krawężnik łajza, jaja Prawda jest taka, że jebimy wszystkich, 8-12 za zery jak bizny Wyjebcie długie to porobię wszystkich, chwalimy i koryw jak whisky TDC, CBD, TDC, CBD, TDC, CBD He he he he he he he he he he ostatni Le leżą chyba leżą leżą A essa yalla, jalla, jalla. jalla kamaczo i garda z długą wypierdalaj boją raczej stracisz na ra Kamacho i garda Z długą wypierdalaj, od dv się zawsze składa Mamy wyjebane w długie, nigdzie nie za zero wsia kurwa płacze na rządowym Ty jebana ściero, od dv i tdc Kurwa jakiś leszcze, biali to potęga Koks dwunastka w rp Lepiej DP nie wpierdalaj się na naszy narko Bo dostaniesz kurwa w pizdę. na rządowy Idziesz z gardą, ej Wpadam ze spukawki, walę was na pizdę Biali koksy od dv się składa na dwa liście o, wpadam w sen na traki, żeby was rozjewać, Co no to będzie double kill yeah. Werpe też was jebać, ja Mamy wyjebane, zawsze słychać Alla Oj, ne no wsiaczku, wsi w dupie, to jest twoja karna Kurwa, łeb dostałem Leżysz O, leżysz Leży drugi I co kurwy, pyrra jeśli się typie coś do nas przyprujesz, no to dosięgnie ciebie pestka Po akcji idą rządowy i tam patrzą tak jak pierdolona Beksa Za mną stoją moi ludzie, za mną stoi mój skład To nie zbieranie na trudnej ulicy, bo tutaj każdy jest jak brat To nie żaden gang, kartel czy jakaś jebana mafia To typie rodzina, białe barwy nasze, czy to do ciebie już trafia, że Stawiamy warunki na całej tej wyspie pełnej od gangusów No i bez i dajemy tapy śmieciom, co naprzeciw nam chcą stawać Birra, habibi! Wypierdalać do nas, podjazdu tu nie ma żaden, żaden, żaden, żaden pajac. Cała meta jest nasza, nie chcesz tam płacić za, bo to zapłacić za barabasza. I kolejny het, i kolejny hety, i kolejny baba. Kolejna akcja przez nas została zdominowana. I kolejny het, i kolejny het, i kolejny baba. Kolejna akcja przez nas została z TDC be no bez kurwineri, to jest jebana porażka Zobaczymy kiedy solo kurwy wylecą z gniazdka Mocni tylko w gębie, w pizdę dostają ciągle A potem jest tylko płat, żebyśmy skończyli już wojnę Legion biali dwunastka, top jeden gildia exa I rozpierdalamy na klepach, i rozpierdalamy w bersach Helpe wspominać, to jest kurwa nawet szkoda. Jebanina, na dwa baty siedzą cicho, żadnego słowa. To jest kurwa montaż. Nara!